Donald Lambert, amerykański pianista jazzowy. On, proszę Państwa, nie znał nut. No, dlatego grał tak, jak potrafił. To był Wagner. Jest dziesiąta. Teraz chciałem Państwu zaproponować rawela. Ci z Państwa, którzy wczoraj słuchali kanonu, być może już przeczuwają, co mam na myśli, ale to drobnymi kroczkami, małą łyżeczką oswajajmy się. Muzyka Harold Garner też nie znał nut, i to myślę też wiele wyjaśnia, jeśli chodzi o jego słyszenie muzyki Rawela. Natomiast ten zespół, o którym wczoraj Państwu troszeczkę napomknąłem, czyli Ensemble Metabol, nuty zna, Rawela zna, no i Bolero też. taki żart z przymrużeniem oka, Bolero Ravela. To znaczy, trochę żartu jest żartu, bo ta transkrypcja Bolera na zespół wokalny w wykonaniu Ensemble Metabol i Leo Waryńskiego. Oczywiście może budzić uśmiech, ale to jest taki uśmiech bardzo przyjazny, na pewno nie szyderczy. Świetnie zaaranżowany, ten Rawelowski. Poemat orkiestrowy, barwowy, to ustające crescendo. Przepraszam, na chwilę wszedłem w ton bardziej poważny, ale mam nadzieję, że Państwo się uśmiechnęli również do tego bolera i że uśmiechną się Państwo do kolejnego wcielenia tego przeboju Morisa Rawella. wrócił Benny Goodman i jego orkiestra, który to Benny Goodman wziął sobie za temat, za standard bolero Marisa Ravela. Mam przed sobą książeczkę, która towarzyszy mi w Chwilach Smutnych. Książeczkę, którą Państwu serdecznie polecam, chociaż nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna. Nikolas Słonimski, to jest kuzyn, to jest ten z tych samych Słonimskich, z których wywodzi się Antoni. Ten Nikolas, którego chcę za chwilę Państwu troszeczkę zacytować, to postać tak wszechstronna, że właściwie trudno powiedzieć, kim był najbardziej. Na pewno był człowiekiem muzyki, bo i komponował, i grał na fortepianie, zajmował się publicystyką muzyczną szeroko rozumianą. Miał fenomenalną pamięć, co skutkuje tym, że jego wspomnienia zatytułowane Słuch Absolutny obfitują w niebywałe zupełnie muzyczne anegdoty, a że obracał się w kręgu największych postaci muzyki światowej, lat międzywojennych i powojennych, urodzony w 1894 w Petersburgu. Wyemigrował po rewolucji. Najpierw działał w Konstantynopolu, w Sofii, potem trafił do Paryża. Z Paryża do Stanów Zjednoczonych ze Stanami był tak naprawdę związany przez większą część życia. Tam przede wszystkim uprawiał publicystykę. Fenomenalne są jego opowieści o obyczajach panujących w tym amerykańskim świecie. Ale ja chciałem sięgnąć po ten moment, gdy Słonimski, czy też Słonimski po prostu, trafił do Paryża. Tam szukał rozmaitych pól, na których mógłby realizować swoje muzyczne talenty. Między innymi szukał zatrudnienia w charakterze akompaniatora Fiodora Szalepina. Przesłuchanie, wspomina Słonimski, odbyło się w prywatnym domu. Przed do środka, rozejrzał się wokół i powiedział, potrzebuję kobiety. Było to dziwne powitanie, lecz Szelepin był znany ze swoich grubiańskich obyczajów. Zapytał, czy potrafię zagrać pieśni śmierci Musorgskiego. Potrafiłem. Śpiewał aksamitnym basem ja grałem. Nie kończąc jednej pieśni, spróbował drugiej. Potem przestał zwracać na mnie uwagę i kazał sobie podać wódki. Nie przyjął mnie. Może to i dobrze, bo wręcz nieludzko obchodził się z akompaniatorami. W Ameryce jego ulubionym pianistą został Max Rabinowicz, który wspaniale dostrajał się do wybuchów swobodnego rytmu śpiewaka. Jednakże gdy szalepinowi nie udało się zapanować nad głosem lub zapomniał słów, oskarżycielskim gestem kierował palec wskazujący na Rabinowicza, jakby sugerując, że coś jest nie tak z pianistą, a nie z nim. Po kilku takich przedstawieniach Max Rabinowicz zrezygnował. Szalapin przejął się stratą pianisty, lecz najął brytyjskiego akompaniatora, bardzo wysokiego i bardzo jasnowłosego, który zupełnie nieźle grał na fortepianie. Nie potrafił jednak odtworzyć tego szczególnego nastroju rosyjskich pieśni. Po jednym koncercie, który poszedł szczególnie źle, szalapin wpadł we wściekłość. Zawierzcie ode mnie tych wszystkich cholernych Żydów, krzyczał, dajcie mi Rabinowicza. E, takich anegdot, jak powiadam, jest sporo, a mówię o tym także w kontekście rozmaitych rosyjskich koneksji, jakie siłą rzeczy Slonimski pielęgnował w Paryżu tam trafił w krąg Kusewickiego, trafił w krąg otaczający oczywiście, no, tego kompozytora, bez którego, bez którego nie byłoby baletów rosyjskich, czyli Strawińskiego. Pisze fantastyczne rzeczy o tym, jak Kusewicki nie radził sobie z rytmami Strawińskiego, jak zamienił, jak to pisze troszkę złośliwie Słonimski bat, partyturę i rytmy święta wiosny w łatwy i bardzo Przyjaźnie brzmiący walczyk, ale no, chyba nie o to chodziło jednak Strawińskiemu. Tam rzeczywiście przyznaje się Sunimski do tego, że znalazł pewien klucz, pewien sposób na to, jak można byłoby te. No, rytmy skomplikowane i wcale rzeczywiście niełatwe do rozszyfrowania zagrać i nie tracić całej pikanterii rytmicznej partytury. Ale wspomina też pewną sytuację, która no, rzuca pewne światło na to co, to, co działo się w tym właśnie paryskim świadku muzycznym. Mówi, że spotkał znakomitego, zdolnego polskiego kompozytora, Aleksandra Tansmana, że bardzo namawiał Kusewickiego do tego, by grał Tansmana, do momentu wszystko układało się dobrze do momentu gdy w tym całym dyskursie nie pojawił się Strawiński który powiedział ktoś o nazwisku Tancman powinien tańczyć a nie komponować. No i cóż kto mógł przewidzieć pisze dalej Snonimski, że Tancman zostanie jednym z ulubionych kompozytorów Kusywickiego i pełnym uwielbienia przyjacielem i biografem Strawińskiego. Tansman, jak mówi dalej Slonimski, docenił moje wysiłki na jego rzecz, pisząc dedykację na jednej z partytur Amon Acoucher, czyli mojemu akuszerowi. Kończąc cytować Slonimskiego, przechodzę do Tansmana. tak oto z Paryża przenieśliśmy się za ocean. Muzyka Aleksandra Tansmana, jego sonata transatlantycka, transatlantic sonata, grała Elżbieta Kraś-Krastel. No a ja w takim razie też przeniosę się za ocean, na moment przynajmniej, wraz z Nikolasem Sronimskim. Jego, jak powiedziałem, losy jego rzuciły go za ocean. To były lata 20. Otrzymał propozycję objęcia stanowiska dyrygenta chóru w organizowanej wówczas American Opera Company w Eastman School of Music w Rochester. Eastman School of Music to była szkoła muzyczna, to była uczelnia muzyczna prowadzona przez przemysłowca, ale także wielkiego filantropa, George'a Eastmana. Tego od filmu Kodak. Był nieprzyzwoicie bogaty Stać go było właśnie na takie ekstrawagancje jak szkoła muzyczna. No i także na to, by muzycy akompaniowali mu, przygrywali mu do śniadania, bo w ogóle to bardzo kochał muzykę. Wspaniałe są wspomnienia Słonimskiego z tej jego podróży do Stanów. Wspomina trudny proces uczenia się angielskiego i angielskiej wymowy. Mówił, że kompletnie nie znał języka, więc kupił sobie rozmówki. I zaczął uczyć się na pamięć, w szczególności jednego dialogu. Hello, old boy. You seem to be out of sorts. I came to cheer you up. Cześć, stary. Jesteś dziś coś nie w sosie. Przyszedłem podnieść cię na duchu. No i tu rozważania słonimskiego. Dlaczego boy, chłopiec, ma być stary? W moim słowniku angielsko-francuskim chłopiec to był garçon. Dlaczego podnieść? Czyżby chłopak był aż tak chory, że nie może sam stać? Wrażenie out of sorts, czuć się niedobrze przetłumaczyłem jako za wyjściem. Potem zająłem się nieregularną liczbą mnogą. Zapamiętałem, że liczba mnoga od sheep, czyli owca, to sheep. lecz od koł, czyli krowa, kain. No i tego typu rozważania, w końcu wszakże z jaką taką znajomością czy zdolnością porozumiewania się, Słonimski trafia do Stanów. Tam pokazuje mu Rozing, czyli ten właśnie śpiewak, który organizuje ten chór i który zaprotegował Słonimskiego jego pierwsze mieszkanie. na no mieszkanie jest wspaniale urządzone, Słonimski to wspomina z niemałym wzruszeniem, bo wcześniej raczej nie układało mu się tak pod względem Materialnym. No i pierwsze zderzenie z praktyką języka angielskiego widzi, a raczej nie widzi w tym mieszkaniu Słonimskiej łóżka, więc zwraca się do portiera. Gdzie łóżko jest? Zapytałem. Wydawał się nie rozumieć, lecz po chwili wykrzyknął, a łóżko. Tak, ja powiedzieć, uszko, powtórzyłem cokolwiek zaniepokojony. No, uszko się znalazło. Potem jeszcze jedna niespodzianka, kiedy udał się Słonimski do biura szkoły, Eastman School of Music, podpisał formularz i natychmiast otrzymał czek na 250 dolarów. Jako osoba chorobliwie uczciwa w sprawach finansowych, wspomina, wyjaśniłem mu, jak najlepiej umiałem, swoją prymitywną angielszczyzną, że nie mam jeszcze prawa do zapłaty. Mistek, mistek, nie przestawałem powtarzać. Nie, nie, czek jest w porządku, mówił mi sekretarz. Mistek, mistek. No, okazało się, że to nie mistake, tylko taka była praktyka. Istman, ten filantrop, założyciel szkoły, jak powiadam, bardzo kochał muzykę. Słonimski wraz z czasem wiolonczelistą, czasem w triu, przygrywał mu to śniadanie. Śniadanie, jak powiadał, trwało 35 minut dostawali za to wszyscy po 35 dolarów, co było no sumą naprawdę bajońską na owe czasy. Co nie zmienia faktu, że tenże amerykański milioner przyznawał znam tylko dwie melodie. Jedna z nich to Yankee Doodle, a druga nie. No to posłuchajmy tej pierwszej. Dodo Blues, George Gershwin. No i taka, myślę, dość ciekawa analogia tutaj powstaje z Tanzmanem, do którego teraz wracam. Wracamy zarazem z Tanzmanem na Stary Kontynent. Oto fragmencik z jego baletu brick brak czyli Pchli Targ. To tylko krótki fragment historii o skrzypcach Stradivariego znalezionych na Pchlim Targu w Paryżu. Ale to, że Tanzman przeja przejazdem był w Stanach Zjednoczonych, to także słychać w tej muzyce. Rozpoczyna się muzyka baletowa Aleksandra Tanspana, Amerika Brak ma grała Polska Orkiestra Radiowa w 2002 roku, prowadzona ręką Wojciecha Michniewskiego. I jeszcze jeden taki baletowy wtręcik, również z nutką humoru, choć to już muzyka zupełnie innych czasów. Wracamy do naszych południowych sąsiadów. Paweł Józef Wejwanowski to kompozytor czeskiego baroku. Uważany zresztą za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli czeskiej muzyki tamtego czasu. Baletti per il carnevale. Wiem, karnawał już za nami. Jesteśmy w zupełnie innym momencie roku, ale miło posłuchać. Józef Wejwanowski, to czeski kompozytor i jego balety wybrzmiały na koniec tej godziny kanonu, a słuchaliśmy kameralistów Filharmonii Czeskiej. Reklana. 28. Łódzkie spotkania baletowe już w kwietniu w Teatrze Wielkim włodzi. Łodzi. Największy